Rzeźnia w Antyradiu. Kiszki, trzewia i inne muzyczne przysmaki serwuje Anselmo. Antyradio! Still not loud enough. Still not fast enough. Show! <głos> Known. it's like a kind of torture to have to watch the show. <laughs> But Alex, why don't you get me It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, I'm on the <laughs> way along, woman and no time to talk. Jump up, jump up, put my loin. Turn back to another steam loin. Don't go, don't go, don't go. Don't go, you get done, you walk fast, you know your god, that's a good I, I, I, I stay in the lord I, I, I, I stay I, I, I, I stay in I, I, I, I stay Two, three, four, five, six, seven, eight! Two, three, four, five, six, seven, eight! Two, three, four, I Steven. Steven. I, I, I, I, I, <laughs> What do you think about seven, eight! <laughs> I! Prawie 7 minut po godzinie 23. Dzień dobry wieczór, mówi Anzelmo. Rozpoczęliśmy ostatnie styczniowe wydanie Rzezi na Antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy od gorących brazylijskich rytmów, bo w powietrzu czuć, że idzie luty pizga, mrozem, który się pod ubrania wciska. No i nie jest to przyjemne, przynajmniej. Tak, ja miałem po drodze tutaj do studia. Sepultura, krążek Gains dzisiaj w Perłach Przedwieprze. Pierwszy album po zmianie. Dla niektórych nie była to dobra zmiana. Ja patrząc na to, co się wydarzyło od roku 1996, kiedy to, tak, w 1996 roku Max chyba postanowił się pożegnać się z kolegami, do tego, co się wydarzyło do roku 2017. To stwierdzam, że jednak... Y była to dobra zmiana, dlatego że yy, yy, Derek jest o wiele lepszym wokalistą, o wiele bardziej wszechstronnym wokalistą yy, niż Max. I to widać przede wszystkim na koncertach. Max nie daje rady, a Derek daje radę i to bardzo dobrze daje radę. Poza tym, yy, no tak naprawdę. Yy, jakby nie patrzeć, to Max czy z SoFlyem, czy z Kawalerę Conspiracy, czy z innymi projektami, no właściwie kręci się cały czas wokół tego samego. A Sepultura. Cały czas coś kombinują, cały czas odkrywają dla siebie nowe dźwięki. Andreas się strasznie rozwija jako, jako gitarzysta. Jest bardzo sprawnym kompozytorem. Nie boi się eksperymentować. Naprawdę zestawia ze sobą bardzo różne, różne klocki i z tych klocków nie wychodzi go. Gówno, tylko wychodzą naprawdę porządne płyty. Od dobrych dziesięciu lat każdy właściwie album Sepultury to jest koncept album jest jakiś pomysł. Są odwołania do filmu, do literatury, do filozofii, czy też jak w przypadku tutaj ostatniej, najnowszej płyty Machine Zajach o zagrożeniu ze strony technologii dla zagrożeniu człowieka. Technolo, zagrożeniu, niebezpieczeństwo niesie technologia dla człowieka. Czy damy sobą zawładnąć, czy też będziemy w stanie na tyle mądrze i inteligentnie wykorzystywać tę technologię, żeby nam służyła, a nie nas zniszczyła. Także nowa, nowa, płyta, nowa płyta właśnie jest o tym, a dzisiaj w Perłach przedwieprze Jak mówiłem, Sepultura Against Powiem tak, na początku jak ten album Wypadł moje łapy, to rzeczywiście zmarszczyłem się Jak królik i pokazałem im żółtą kartkę Nie spodobała mi się ta płyta yy, Ale wróciłem do niej po paru latach i zażarło. I uważam, że to jest bardzo dobry album. Przywitaliśmy się, przywitaliśmy się utworem e, Choke. To był pierwszy single z tej płyty. Teraz e, Stara Ziemia i Floaters in Mad. A potem powiem i napiszę w międzyczasie na twarzy książce Kto i co dziś w programie. Zdjęcia No i teraz oczywiście nie musimy się zgadzać w ocenie tego dokonań sepultury z Maxem i sepultury z Derykiem. Każdy ma prawo do, do, swojego, do swojego zdania, do, swoje, do swojej tutaj opinii. Ja nie mam zamiaru się z nikim kłócić, ani na siłę go przekonywać. Ja powiedziałem, że dla mnie po prostu, patrząc na to, co się wydarzyło przez ostatnie 20 lat, porównując płyty nagrane przez sepulturę i płyty nagrane przez Maxa oraz to, jak daje radę Derrick na koncertach, a Max nie daje rady. Niestety trasa, po której sobie wiele obiecywałem, nostalgiczna z okazji 20-lecia 20 albumu Ruth, była dla mnie no, jednym z największych rozczarowań koncertowych. Eee, można powiedzieć, że Max koncertowo Położył e, Ten album właśnie w wersji e, Koncertowej, no niestety no, z, Sentyment, ale z rzeczywistości No i rzeczywistość, ten sentyment e, Zjadła już e, Po pierwszym utworze, niestety e, Dla mnie to było Asłuchalne, a szkoda, bo e, Roots to przecież e, Tutaj się obie partie e, Zgodzą i ci, którzy... A, chociaż nie, bo to też już, już są podparcie bo w tych, którzy na przykład e, lubią sepulturę z Maxem, to tylko na przykład lubią e, sepultury do pewnego momentu, bo że Roots czy Chaos AD, e, to już nie, bo to już za nowe. <śmiech> no ale to tutaj też się można, można różnić. W każdym razie ja uważam, że sepultury jak najbardziej e, na no, taki mają prawo używać e, tej nazwy i wcale temu szyldowi ujmy nie, nie przynoszą. Wracamy do... do wracamy do, e, do agenstw, natomiast e, miałem powiedzieć, kto i co dzisiaj w programie. No więc y, naszymi, no, moimi gośćmi, no, waszymi gośćmi będą dzisiaj ojciec i syn. E, czyli Dariusz Odija i e, Dawid Odija. I panowie op opowiadają o swoich koncertowych fascynacjach. E, Przynieśli też ze sobą stosowną, bądź nie stosowną, mniej lub bardziej stosowną, nie wiem, nie zaglądałem im tam w płyty, e, muzykę, którą właśnie sobie e, te e, opowieści o tych fascynacjach koncertowych e, poilustrujemy także dzisiaj oni odpowiadają w zdecydowanie większości za muzykę w programie ja ze swojej strony postaram się jeszcze dzisiaj w programie wtrącić przeszmuglować coś z nowego albumu Sepultury z Machine Zajach a póki co wracamy do, wracamy do Against, no i teraz będzie kolejna para Unconscious i Kamaitachi rok na świecie. Pan Kajamitaci z albumu. Gęstno i za momencik jeszcze przed ochłapami, przed, naszymi, przed naszym serwisem koncertowym Drone Out. To też jedno z najkrótszych nagrań z tegoż albumu, bo zaledwie półtora minutowa taka miniaturka. No to lecimy z Drone Out, później ochłapy i po ochłapach... Co? A po chłopach to usłyszycie co? No i też usłyszycie moich dzisiejszych Gości, bo już są vis, -vis Mnie w studiu, jeszcze mikrofonów Nie mają otwartych, ale są hey, Concertó lecimy z chłopami z naszym serwisem koncertowym zerknijmy, co nas w nadchodzącym tygodniu czeka w piątek ruszyła druga część trasy Legacy Tour 2017, czyli trasy promującej najnowszy krążek formacji Chrystagony, ale tych koncertów jeszcze kilka do końca tej drugiej części zostało, bo ona dopiero co ruszyła Trzy koncerty za nami, ale przed nami jeszcze tak, 30 stycznia w Łodzi w klubie Nowy Jork 31 stycznia w Warszawie w klubie Voodoo, 1 lutego w Lublinie w Graffiti, 2 lutego we wrześniu we wrześniu. W Rzeszowie, w Winelu, eee, 3 lutego w Katowicach, w mega Megaklubie i to jest impreza pod nazwą e, Mistyczna Noc eee, i tam dodatkowo, bo nie powiedziałem, bo Kraj tego nie gra tej trasy samotnie, ale gra i Worshiper i Ragehammer i tam dodatkowo jeszcze w Katowicach w mega Megaklubie Mentor i Brudny Skurwiel zagrają. Eee, Mistyczna Noc to też impreza, dosyć e, słynna, która po e, latach niebytu powraca. No i koniec trasy, finał e, w Krakowie 4 lutego w Zaścianku. Druga trasa, która będzie się szwendała po naszym kraju w tym roku to The Procession 2 e, czyli wspólne koncertowanie Stone Jesus, Dopplort i Sunate i tak 30 stycznia w Warszawie w Hydrozagadce, 1 lutego w Krakowie w ZPT, 2 lutego we Wrocławiu w Firleju, 3 lutego w Poznaniu u Bazyla i 4 lutego w Gdyni w Uchu, koniec tejże e, trasy, a poza tym już jutro e, w poniedziałek 30 stycznia w Warszawie w Klubie Pogłos The Vibrators i Glory Days, w piątek, 3 lutego e, również w pogłosie w Warszawie Major Kong, e, Tarpan, Violent Creed i Hidden Haze, w sobotę e, w Warszawie e, w klubie Voodoo, Bloodfest, Warfeast, Armak i Psychopath, a e, w Warszawie również w klubie Progresja, Hammerfall, Glory Hammer i Lancer. Tak się przedstawiają propozycje koncertowe na przyszłość. Przyszły tydzień. A u nas co? A u nas yy, nowa sepultura z albumu yy, Machine Mezajach. I am the enemy. Dłoń, czyli gość rzeźni. To była nowa sepultura, a słowo się rzekło. Goście studiu mikrofonu otwarte, po drugiej stronie nie do końca okrągłego stołu. Witam. Dariusz Odija, ojciec. Dawid Odija, syn. Jak napisałem, panowie, do tej, do tej wizyty, do tej rozmowy zbieraliśmy się, jak to się mówi, do, jak do przysłowego jeża, bo spotykamy się na koncertach od lat, wymieniamy tam różne opinie, no i tak od słowa do słowa, to może kiedyś zrobimy wspólną audycję. No i tak słowo, słowo, słowo, zanim słowo ciałem się stało, kilka miesięcy, czy nawet więcej, z rok może minął, ale w końcu udało się, jesteśmy razem w studiu, Przynieśliście ze sobą muzykę, która ma zilustrować hasło y, konceptowe fascynacje. Tak sobie wymyśliliśmy, jeżeli można Dawid jako na pierwszy się odezwę. Mogę? Część powinności. <laughs> Dziękuję. Przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie. Rzeczywiście kapitalną sprawą jest to, że możemy być w Anterradio, słuchać mu dobrej muzyki, uczestniczyć gdzieś tam w tym wszystkim, swoją muzykę też proponować. Zastanawialiśmy się, korzystając z, z Twojego tutaj zaproszenia, jaki temat audycji zadać i wymyśliliśmy sobie jakąś taką podróż sentymentalną przez koncerty różne, różniaste, a że chodzimy na koncerty razem, Zazwyczaj, prawda, Dawid? To, to, tak, tak. to możemy coś powspominać i coś od siebie y, dodać. No, od lat y, uczęszczamy, no, że tak powiem, dobrych, chów. ta dba <laughs> o właściwe wychowanie młodzieży w domu. I koncert zawsze jest dla nas jakimś rytuałem, y, odświętną okazją. Y, w związku z tym, jeżeli możemy muzyce opowiedzieć, my, naszej muzyce, no to chyba właśnie najlepiej przez perspektywę e, koncertów, które wywarły na nas jakiś wpływ. Ważne jeszcze, jeżeli, jeżeli pozwolisz, dla nas wartością jest i to będziemy podnosić, to, że możemy na te koncerty chodzić razem, że możemy na te koncerty chodzić rodzinnie. E, bo koncert jako zdarzenie muzyczne i kulturowe, i kulturalne jest bardzo Samo, samym sobie dużym wydarzeniem, natomiast jeżeli pojawia się coś tak ważnego, jak na przykład pójście rodzinne, my akurat podkreślamy rodzinność, czyli instancję najwyższą, czyli mamy i żonę Darię, córeczkę i Dawida, siostrę, no i no i Dariusza, ojca. I Dawida, syna. I bywa, że chodzimy sobie w, w czwórkę na koncerty, bywa, że chodzimy w innym zestawie, ale ważne jest to, że chodzimy ramię w ramię rodzinnie. I dzisiejsze nasze wspominki koncertowe będą miały wspólny mianownik. Na tych koncertach byliśmy razem. Albo rodzinną, albo z Dawidem, albo w innym układzie, ale rodzinnym. Mhm. Ja y, wspomniałem, y, a wizując waszą y, wizytę, wspomniałem w dwóch słowach y, coś o was. Y, ale jakbyście teraz tak mogli od siebie od się y, pr przedstawić skąd y, słuchacze mogliby was kojarzyć albo powinni was kojarzyć. No to Dawid, ty pierwszy teraz. Daję ci pierwszeństwo. E, jestem synem ojca swego. <grym> <grym> e, jak mówiłem, w wychowywany w, w kulcie ostrej, hałaśliwej muzyki przez całe życie. E, nie ma sensu wymieniać, odkąd słucham muzyki, bo po prostu to jest zawsze, ta muzyka była zawsze ze mną i w pewnym momencie postanowiłem jakoś to rozszerzyć swoje zainteresowanie, poszerzyć podzielić się tym zainteresowaniem z innymi ludźmi i tak oto wylądowałem w radiu, w internetowym radiu, w radiu Praga, w którym od, wcześniej jeszcze w radiu Bemowo FM, w którym cały czas prowadzę swoją autorską audycję Hałasownia, Dwie godziny hałasu, brudnej muzyki i jazgotu. Zapraszam oczywiście, tak? tak oczywiście zapraszam, teraz tak, to wszystko tak, tak. Okay. <grym> e, Nie wspomnę, że wschodę o 18, nie, nie, nie, nie, nie. nie. mi się <grym> lekko, przepraszam. E, to się nie powtórzy. E, gdzie muzyka jest, e, tutaj muszę przyznać, że jest coś, czym tata może być dumny. Muzyka jest całym moim życiem, po prostu podnoszę, bo muszę tylko... podnoszę, bo rzeczywiście Dawida czasem muszę wyciągać. Dawid już, już, już tego słuchania. Natomiast jeżeli yy, zapytałeś o, o skąd tutaj się niejako wzięliśmy. Yy, Dawid ma doświadczenie radiowe. Ponieważ jesteśmy w radiu, to tylko o radiu będziemy mówić, a nie o innych poczynaniach pozaartystycznych. Artystycznych również. Moja skromna osoba, no, prze, przez lata y, y, y, y, y, y. grałem muzykę w stacjach y, y, y, radia publicznego, y, ale moje najważniejsze wspomnienia radiowe, i y, pobyt to, to y, pierwsze Radiowawa, muszę to powiedzieć, to, to właściwe Radiowawa. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, jeżeli powiem, że to dzisiejsze Radio Wawa nie ma nic wspólnego. Poza z nazwą. Tym, nie, poza nazwą nie ma nic wspólnego, dokładnie tak. Graliśmy przez te kilka miesięcy swoją muzykę, swoją muzykę rockową. Była totalna wolność na antenie i odpowiedzialność równocześnie. Przewspaniałe Wspomnienie podnoszę tamten czas. Później przez jakiś czas też sporo audycji w Radiu w radiu Color, także mamy też sporo wspólnych, wspólnych, znajomych z tych stacji radiowych. W radio Color, nie wiem, nie pamiętam czy to był ten czas, bo to było pasmo metale kolorowe, tak? Był metale kolorowe, tak. był, był Tomek Burnos i chyba jeszcze właśnie i był Maka, i był Maka. to robiliśmy, tak, oczywiście, to, i... tak, tak, tak. To były metale kolorowe i tam troszeczkę graliśmy ostro w tych, z tych głośników radiokolorowych. Myślę sobie, że nie uważa, że możemy zagrać jakiś pierwszy A utwór taki wzią, symboliczny. To Tytułem wzią. wprowadzenia e, myślę sobie, że zagramy utwór, e, który dla, dla nas, dla naszej rodziny jest dziś takim utworem flagowym, chorągwią, e, Hymn. hymnem wręcz. Co to będzie? E, dowiemy się za chwilę. No to lecimy. Mówcie teraz, panowie, drodzy, cóż to było i yy, dlaczego ten utwór jest wam tak drogi? Czyżbyście chcieli urodzić się w tym miejscu, które zawarte jest tytule tego utworu? <śmiech> <Staj> <śmiech> to jest grupa weselich, we, Wesoła Kompania z Bostonu. To była grupa pod nazwą o nazwie Dropkick Murphys. Bardzo ważna dla nas formacja. Raz, że byliśmy na kilku koncertach, muzycznie też nam odpowiadają, midzowo pierwsze spotkanie z nimi to był Berlin, Dawid, prawda? Berlin. Tak. Pojechaliśmy tak. właściwie w ciemno. Co to takiego będzie? Co to takiego będzie? Koncert był fenomenalny już wiedzieliśmy, że ta kapela będzie dla nas ważna. Po czym po, po, po paru miesiącach czy po roku mniejsza przyjechali do, do Warszawy, do Polski i zagrali koncert no, w zaprzyjaźnionym klubie e, Progresja i Dawid powiedz, co tam się działo. No, zacznę jeszcze. Dorzucę, że y... Uro, narodziny, urodziny w State of Massachusetts, no to też tak ciekawy zbyt okoliczności. Dobrze się y, wpasowali z komentarzem, bo ten koncert był o tyle jeszcze dla mnie ważny, że był wspaniałym prezentem urodzinowym. Bo to koncert odbył się 12 lipca. Na już urodzinowałem się, więc trudno chyba o lepszy prezent niż koncert ukochanej kapeli. A to jest ukochana kapela. Y, jak mówiliśmy, to jest hymn naszej rodziny, State of Massachusetts ehm, obrazkiem ładnie to e, opisującym była sytuacja, kiedy zaczęli grać i... W... Mówimy o koncercie w progresji w... Mówimy o koncercie Wiesz, w progresji w Polsce, e, zaczęli grać w... właśnie wtedy promowali płytę Minas of Time z której pochodzi ten utwór i no nie marnowałem za dużo czasu od razu pobiegłem pod scenę wychasałem się, zrzucałem zbędne kilogramy w momencie kiedy zagrali ten utwór Um, wiedziałem, że nie ma prawa. Fizyka, tłumy, ale jednak odwróciłem się, żeby wysłać jakiś komunikat. Um, komunikat został odebrany. Jak został odebrany? <śmiech> E, to prawda, sytuacja była arcy wyjątkowa dlatego ją wspominamy. Dawid już szalał w pogo pod sceną. E, ja muszę przyznać, byłem na setkach koncertów. Nie wiem, może tysiącach, bo, bo, bo od, od, od kiedy pamiętam, koncerty jest, są ważną częścią mojego życia. E, uczestniczyłem aktywnie, natomiast nigdy nie zdarzyło mi się pogować. Ale jak zagrali State of Massachusetts... Nie wytrzymałeś. Nie wytrzymałem, zdjąłem z siebie bluzę zresztą sprowokowany trochę przez naszego kolegę razem, z którym razem byliśmy na tym koncercie jeżeli nas Tomek słucha to go pozdrawiamy oczywiście serdecznie ściągnąłem bluzę i skoczyłem w tłum i pierwszą osobą, na którą wpadłem w tym tłumie pod sceną E, był właśnie Dawid, złapaliśmy kontakt wzrokowy i to była przepiękna czarowna chwila, przyznaję, to było coś niezwykłego. Tak, tak. Tak na serio, to było coś niezwykłego. E, pierwszy raz w życiu <śmiech> w wieku 50 lat skoczyłem w pogo. <śmiech> I szacunek zawyżałeś średnią wiekową pod sceną. No tak, no tak. Ci się radę w pogo? Oj, oczywiście śpiewałem refren razem z zespołem. E, także to e, wspomnienie e, dlatego takie takie ważne dla nas, nie tylko od strony muzycznej, ale też takiej e, bliskości, wyjątkowej bliskości. Skakaliśmy razem Pogo. Jak to ładnie powiedziałeś, dzisiaj ojciec i syn w audycji, więc razem skakali e, w Pogo ojciec i syn. Dropkick Murphys zagrali State of Massachusetts. Mamy coś jeszcze Dawid? Dorkików? E, tak, znajdzie się. Były, były hymny teraz zakodowana wiadomość dla wszystkich wojowników dla wojowników rocka, punk rocka, metalu Dropik Murphy's Warriors Code Jechaliście na ten koncert Dropkick Mercy's do Berlina w, w ciemno? To co, po prostu spodobałam się nazwa i pojechaliście na, na, na koncert, czy znaliśmy się muzykę? To trochę ja tutaj pozwolę się wysforować. Dawid był do tego przygotowany i Dawid, chyba ty wiedziałeś, czego się spodziewać, prawda? Tak, To, tak. to, to nie była kapela, o której ja wiele wiedziałem. Szczerze mówiąc, zawierzałem Dawidowi. Dawid powiedział: tatuś! W Berlinie gra świetna kapela. A co to za kapela? Zawiesz. No i pojechaliśmy. Tak, te dwa utwory, które właśnie zaprezentowaliśmy z płyty Minas of Time, teraz tytułowy z albumu Warriors Code, tak się składa, że to są pierwsze albumy drobników, które poznałem. Do teraz to pozostają moje ulubione, najważniejsze albumy tego zespołu. Zaczęło się od małego przebranżowienia. Przez lata był, byłem wychowywany hard rock, heavy metal. W pewnym momencie usamodzielniłem się, tak można powiedzieć muzycznie. I zaczęła się przygoda z punkrockiem hardkorem. Czyli przez chwilę straciłem kontrolę muzyczną, wiesz. Tak. Mały rebeliant się <głos> no, w końcu no punkrok tak. obliguje, tak? Punkrok obliguje, tak. I mm, poznając poszczególne nazwy, trafiałem, wiadomo, że w książeczkach się czytało, łączone płyty, tak zwane splity, yy, pozdrowienia. I przy okazji, pamiętam, przy okazji płyty Agnostic Front, zobaczyłem nazwę Dropkick Murphys. I faktycznie trochę ta magia nazwy zadziałała. Yy, po, popolowałem trochę po internetach Na utwory No zachwyciłem się Wpadło idealnie ta mieszanka energii I jednocześnie melodii yy, I takiego szaleństwa, prawda? Tak, że, zabawy tak. Mają coś fenomenalnego Coś niezwykle yy, trudnego do uchwycenia Bo grają i punk rocka I grają równocześnie ten etniczny Swój, yy, swój yy, ludowe, ludowe granie I to tak się pięknie składa no. razem Że daje efekt niezwykle yy, pozytywny ja myślę, że to przez ich korzenie. Irlandzkie korzenie. Ale oczywiście. Tak, ale to oczywiście z Massachusetts, Boston, tak. tak. Whisky tak. Dorf. No, oj, tak, tak, tak. Ale oczywiście Munchen, czyli Księżycówka. No, tak. To wszystko drobkiki, tak. Piwo, najlepsze paliwo, tak? Tak jest. Ale właśnie co też nas ujmuje, tematyka utworów dropkików. Społeczne. Oni. To jest bardzo pogodna muzyka w brzmieniu, ale teksty poruszają, miewają bardzo poważne, ale też yy, zaskakujące, jak na y, muzykę punkową, czy w ogóle muzykę rockową. Yy, utwór, który właśnie przed chwilą zabrzmiał, Warrior's Code, to jest historia mikiego Warda. Yy, irlandzkiego, a, amerykańskiego boksera wagi lekko półśredniej. Bodaj, tak. Yy, Wielokątnego E, pretendenta do Mistrza Świata niestety nie zdobył Pasa, pasa ale e, pozostał legendą Bostonu, bardzo podnoszoną przez e, Dropkick Marfis, właśnie chociażby w utworze, e, jednym z bardziej charakterystycznych z repertuaru Dropkicków, nawet doszło do tego, że podczas koncertu z okazji świętego, Dnia Świętego Patryka, w, właśnie w Bostonie, w rodzinnym mieście, e, Dropkiki przerwały koncert, żeby cała publika mogła się odwrócić i przygotować aplauz, zgotować aplauz Mikiemu, Wardowi, który właśnie siedział na yy, balkonie podczas tego koncertu. Bardzo zuszający moment. Dla, dla sportowca tak sobie pomyślałem, yy, czy to nie będzie nadużycie? Nie, skoro yy, został dotknięty troszeczkę temat sportowy, że muzycy kłaniają się sportowcom. Yy, to jest taka szansa, żebyśmy jakby dali też upływ swoim kibicowskim zapędom. Chcieliśmy nie nadużyję, mam nadzieję, pozdrowić nasze ulubione kluby piłkarskie. Nasz ulubiony londyński Arsenal London. Kanonierzy. Kanonierzy nasz ulubiony I'm following, blowing bubbles, pretty bubbles in the <coughs> yeah. air. Czyli... West Ham United. No i naszą kochaną Polonię Warszawa. Pozdrawiamy wszystkich zawodników i kibiców tych trzech klubów Arsenalu, West Hamu i Polonii. Muzyka z piłką się przecież łączy. Tak, i chodzi tak o to, jest. żeby to było, żeby był pozytyw, żeby, żeby i w muzyce, i w kibicowaniu yy, yy, odnajdywać pozytywnych wrażeń. Pozytywnych, nie negatywnych. Nie. Pozytywnych. Przed meczem i po meczu można sobie przy jak parę piwek walnąć, prawda? Nie powiem, żeby to się nie zdarzało. Kiedyś pamiętam jak The Pokes, który w latach 80 zresztą to zespół, jakby powiedzieć, tak duchowo bardzo pokrewny, tutaj dropkick Murphys, była to formacja, o której się mówiło, że oni grają drinking music, czyli muzykę po prostu do piska. Tak tak tak tak to było. No i się zgadza, rzeczywiście jest to, jest to muzyka, która aż się prosi w pubie siedząc, kiedy kiedy można zamówić małe co nieco, jeżeli z głośników ktoś czy przypadkiem, czy nie przypadkiem yy, zaproponuję właśnie, czy pouks, Czy Dropkików robi się naprawdę dobrze I wszystko pasuje No i z tym, z tym, z tym na razie pozostaniemy Bo teraz y, zbliża się ta najbardziej przykra część programu Czyli roz Rucie <głos> <głos> e, Nie będzie waszego ukochanego Nickelbacka Będzie e, Disturb A w nową godzinę e, powiem tak, że wkroczymy Z Black Sabbath A co to będzie, to już powiemy Jak tego Black Sabbath posłuchamy Hey, this is Kirk Hammett from Metallica. Hej, this is David from Disturbed. Cześć, mówi Olaf Delasow. We mnie jest rok. Najlepszy rok na świecie.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 minut po północy. W no. nowy dzień wprowadziła nas formacja Black Sabbath. Eee, Cóż to było? Można powiedzieć, że dzień bez Black Sabbath, dniem straconym, więc tak już jest. mamy dzień zaliczony. Black Sabbath nieprzypadkowo pojawił się zespół tutaj w naszym spotkaniu, ale zanim o Black Sabbath muszę powiedzieć, że przed chwilą otrzymaliśmy wspaniały sygnał, że słucha nas oczywiście też zagranica. Nasza ambasada odijowska we Florencji, we Włoszech pozdrawia, więc też pozdrawiamy przedstawicieli, przedstawicielkę odijów we Włoszech. Daria, ściskamy Cię najserdeczniej Buziaki, pozdrawiamy. <grym> Nauka na czy serce ją tam wygnało do Włoch? No, <grym> jedno, jedno, jedno, jedno, jedno, jedno, jedno, jedno i drugie chyba, ale ściskamy <grym> Daria Najgoręcej. Opowieść w tym momencie się cudownie łączy, ponieważ z Black Sabbath było tak, że to jest kapela poza wszelką konkurencją, zaryzykuję tezę, że najważniejsza. Dla mnie, chociaż Tak kategorycznie nie, nie mogę mówić, ale uwielbiam te No nie monopolizuj tak, ja też uważam, że są Najważniejsi <grym> No widzisz, Zgadzamy się Raz któregoś dowiedziałem się, że Black Sabbath gra w Pradze Po raz pierwszy, znaczy po raz pierwszy Najbliżej nas w oryginalnym Składzie, bo grali wcześniej w spotku, ale bez Worda na Bębrach a występ w koleseum, zapomnijmy o tym, bo to była porażka Dlatego nie wspominamy tego Grali w Pradze Ja mówię, no muszę być na tym koncercie Więc informuję Dawida Dawid, słuchaj, wybieramy się na koncert Black Sabbath Co ty na to? Jadę, jadę A Dawid mówi, tatuś, no to chyba jadę z tobą Tak ja powiedziałem mówię, Ja mówię, no to fantastycznie, to jedziemy razem Przysłuchowało się tej naszej rozmowie Siedząca obok Daria Córeczka i siostra Chłopaki, co wy tam kombinujecie? No, no, no, na, na koncert Black Sabbath się wybieramy do Pragi. Jak to sam wy się wybieracie? To my się wybieramy na koncert, zadecydowała Daria. Po czym siedzimy w trójkę i tak, zaraz, zaraz. W trójkę pojedziemy do Pragi na Black Sabbath, a co na to mama? I mówimy e, do mojej żony Eli, a do mamy cudownych budrysów. E, Elu, nie wiem czy wiesz, ale w czwórkę. Jedziesz z nami, Jedziesz z nami na koncert Black Sabbath. Cieszysz się, zanim zdążyło odpowiedzieć, już się cieszyliśmy, że razem tam się wybieramy. Tak, i to był wspaniały koncert. Przede wszystkim, bo rodzinny. Borodzinny podnosi podnosimy to za każdym razem. Chciałbym, żeby, e... to, żeby to było podniesione, tak. Światowe wojaże Odijów, koncertowe. No ale no. Wielkie przeżycie. Zobaczyć Black Sabbath w oryginalnym składzie. W znakomitej formie, wielki show. E, to było coś, e, co, co, co warto podnosić, prawda, Dawid? Mm -hmm. Zobaczyć Black Sabbath i zobaczyć e... Właśnie rodzinie, tatę. Tata zachowuje zawsze podczas koncertów stoiski spokój. Powściągliwość, tak? Po która objawia się w ten sposób, że tata musi nagrać, zagrać wszystkie partie solowe jednocześnie. Więc tata był Ty, Gizerem, Butlerem, Tonem Iomim, Billem Wardem i Ozim jednocześnie. Yy, staram się. Robię co w mojej mocy. <śmiech> Udało się, mam nadzieję. To był Black Sabbath. Pamiątka naszego wspaniałego, wspaniałego wyjazdu do Pragi na koncert tego zespołu. Następny zespół, który się pojawi, to też wybór nasz, rodzinny, bo też byliśmy też w składzie rodzinnym, prawda, Dawid? Na, to był jakiś czas później, parę, parę miesięcy później chyba, ale to nie ma znaczenia. Parę miesięcy po Black Sabbath. Uznaliśmy, że jak przyjeżdża... Grupa, której już występy widziałem kilka razy Jak przyjeżdża w dobrej formie do Pragi Po sąsiedzku, bo Praga piękne miasto Lubimy tam bywać Lubimy bywać i korzystamy z tego lubienia Lubienia korzystamy I jak się dowiedzieliśmy, że występuje tam Black Sabbath, kwartet wokalno-instrumentalny z Birmingham Jak się dowiedzieliśmy, że występuje trio Wokalno-instrumentalne z Teksasu dwóch brodaczy i facet, który się nazywa Broda, czyli trio brodaczy. Uznaliśmy, że musimy tam być. No i to była grupa, Dawid? I tak oto do Pragi wybraliśmy się na zespół, na koncert zespołu ZZ Top. I gramy teraz. Gramy. Oczywiście, no, to lecimy. Coś tam się klasycznie y, zrobiło. Pięknie kochali. teksańskie, teksańskie bez droża. <laughs> tak, tak. zawsze mi się podobało w teledyskach z Z-Top y, te samochody. Tak, tak, e, oni tak. uwielbiają samochody. I, ko kobitki, I nawet... piękne kobiety oczywiście z Zitop. E, fenomenalna kapela, fenomenalne trio. E, całkiem niedawno jeszcze bo to było wspomnienie koncertu z Pragi czeskiej. Całkiem niedawno zagrali e, bardzo dobry koncert w dolinie Charlotte na e, festiwalu Legend Rocka. E, Frank. Po, po koncercie, na chwilę wyskoczył do nas, przywitał się, dwa słowa wymieniliśmy. To było bardzo przyjemne. Frank Willy Gibbons. To yy, zjezci Dawid, masz coś teraz za radżu? E, tak, były teksańskie bezdroża. Teraz się przeniesiemy do Jab metropolii. Do Jawka. Do, do, tak, tak. do małych uliczek, ciemnych alejek Nowego Jorku. Brooklyn, Bronx czy Manhattan <laughs> <laughs> O właśnie <laughs> Brooklyn A proszę jednak Brooklyn. Chłopaki z Brooklynu Zespołu Biohazard Był, jest No i najprawdopodobniej będzie no, co, Coś tu widzę na tym Na, na, na fejś, new Reborn In Defiance New album Out Now tylko nie wiem, jak stary to jest wpis, bo daty nie ma. Dobra, e, leciwy, to jest leciwy wpis. Zresztą mieliśmy okazję widzieć też trasę promocyjną albumu Reborn in the Bardzo e, powrotna płyta, m, bardzo dobry. Rucowa tak, tak? Rutsowa, ale też e, oryginalny skład. Bo Hazardowi nie udało, e, nie było to oczywiste, że grał w jednym składzie. E, Reborn in Defiance została nagrana w oryginalnym składzie z basistą Ewanem Seifeldem, który po nagraniu płyty z kolei znowu odszedł. Więc yy, personalia Biohazardu to na telenowela. Yy, Biohazard jest dla mnie, dla mnie osobiście yy, wyznacznikiem nowojorskiego hardcora i hardcora w ogóle. Yy, jak mówiłem, us usamodzielniłem się trochę muzycznie, odkrywając punk rocka i hardcore. i Biohazard był jednym z zespołów, yy, które pokazywały mi hardcore pokazało mi tą scenę. Pozostałe zespoły, na które już w końcu wyciągałem tatę, mhm. to już bardziej w duecie jeździliśmy. Bo to już tak działało, bo jeszcze Biohazard to jeszcze ja y, wcześniej y, łapałem. tak bo to się przed... wyrównało, a później Dawid wyprzedził mnie i podpowiadał mi już swoje zespoły. No, Tam... wiesz, Biohazard to przecież okolice twojej tak, tak, tak. Wnosi, więc Moje rzeczy. Je, że, dokładnie tak. Zresztą y, płyta, która, z której za chwilę zabrzmi fragment. Y, pamiętam, że odkryłem już można powiedzieć, że poznałem hardcore, zanim poznałem hardcore, ponieważ ta płyta zawsze działała mi na wyobraźnię, okładka, to, <mien> jeszcze zanim znało się angielski to było biohazard, <mien> zawsze pobudzała moją wyobraźnię. Nie wiedziałem, że to jest hardcore jeszcze. Lata minęły i okazało się, że to jest jedna z ważniejszych płyt w mojej dyskografii prywatnej. Zresztą chciałem powiedzieć, znowu podnosząc, y, y, jako mantrę będę przypominał pewne y, roz, rozwiązania, przypomniała mi się, że y, widzieliśmy Bajo Hazard kilka razy, ale znowu y, ostatnio widzieliśmy Bajo Hazard rodzinnie. Byliśmy w czwórkę, tak tak tak, tak? tak, tak, Byliśmy w czwórkę. Y, już nasz, nie w Pradze? Już nie w Pradze, na stadionie w Lublinie, tak. To są znakomity tak. koncert, znakomity. Co ich do Lublina zagnało? Słucham? Co ich do Lublina zagnało? A no właśnie, jakieś cuda niewidy. I zagrali wspólny koncert z Buntan Rats. Dasz wiarę? razem z Boom Rats, czyli yy, daleko od siebie gatunkowo, ale to bardzo ładnie się skleiło i bardzo nam to opowiada, tak, odpowiadało. To ale... festiwal był, czy... Tak, to tak było, jeśli dobrze pamiętam, yy, renowacja, nowe otwarcie stadionu miejskiego Coś, w Lublinie tak, i w tak. związku z tym władze miasta Sypne okazały gest i tak dały rado, radość rockmenom ruchme, zresztą na tym koncercie okazało się, że mieliśmy e, wzruszającą wspólnotę majątkową, rodzinną <głos> tak. e, ponieważ wypatrzyliśmy sobie koszulkę właśnie z tą słynną układką State of World Address ten dziecko biegnące w masę przeciwgazowej. no i trzeba było kupić koszulkę i tata rzucił jako głowa rodziny hasło Cztery bierzemy e, Ewentualnie dzielimy jedną na cztery Ponieważ trzeba było sobie jakoś poradzić I ta, e, patrzymy ile kosztuje koszulka, kosztuje 60 zł Tata zarządził, no to składamy się, ja mam 5 zł <śladania <śladania> A. Jakoś sobie daliśmy radę, tata dzielnie nosi to dzisiaj tą koszulkę A, Pamiętając o swoim wkładzie finansowym Tak. Więc jak się okazało, hardcore potrafi także podkreślić wartości finansowe, wspólnoty i rodzinnej. Ale skoro hardcore, to przypominają się jeszcze inne kapele, które, które mieliśmy okazję na żywo widzieć. Czy będzie to chociażby czy HTO, czy będzie Medball, czy Agnostic Front, i tak dalej? Tak, tak, tak. W różnych konfiguracjach po całym kraju rozsiane koncerty, bo Tylko widzieliśmy. Bo się yy... widzieliśmy i w Warszawie, i w Bydgoszczy. Świetny wysoka Bydgoszczy, dwa tak, słowa trzeba. O tak. Tym. E, Madball niejednokrotnie widzieliśmy w Bydgoszczy e, Nasz pierwszy koncert w Bydgoszczy I chyba w ogóle W, w, w ogóle, jaki widzieliśmy e, Mieliśmy okazję Zatrzymaliśmy się w Bydgoszczy w hotelu pod Orłem Który zresztą cenimy sobie i pozdrawiamy Tak Wielce gościnne hotel. miejsce e, No i po bardzo udanym koncercie e, zresztą z Padre i z mamę byłem e, e, noc, już wiadomo trzeba odespać koncert no ale jakieś łobuz nam po angielsku hałasowały, za balkonie imprezowały no człowiek nie będzie się zwlekał w środku nocy żeby tam walczyć językowo i e, krzyczeć na ludzi poszło się spać dalej e, na zajutrz, oczywiście trzeba było wykonać śniadanie Yy, rewolucyjnie stwierdziliśmy statu, że jednak nie zamówimy śniadania do łóżek, tylko zejdziemy do do ludu, do ludu, zejdziemy zejdziemy, do ludu, do ludu i okazało się yy, że częścią tego ludu, siedzącego obok nas przy stoliku była była reprezentacja grupy właśnie Madbol zobaczyliśmy najpierw basistę yy, Choje, który nakładał sobie jakieś dziwne rzeczy do, na talerzyk E, uderzyło nas to, bo się nie spodziewaliśmy, że ich zobaczymy. No, skończyło się to tak, że e, mimo śniadania, no, nie, nie, nie mogliśmy tego odpuścić, że jednak e, pozwoliliśmy sobie podejść, zagadać. Bardzo byli otwarci, bardzo uśmiechnięci, nawet zaniepokojony e, Freddie, e, Freddy Wokalista. Freddy wszedł jako ostatni. Co tu się dzieje? Zobaczył nas stojących z nimi, ale odbyła się bardzo fajna, sympatyczna rozmowa. Skończyło się to tym, że e, wychodząc ze śniadania pomachaliśmy do całej ekipy Cześć, cześć, do zobaczenia i wszyscy przerwali Machali to jedzenie, machali do nas. Hi, hi, hi see you, see you. było to tak sympatyczne, że do dziś to pamiętamy i wspominamy tak. z, taką, z, tak, z takim ciepełkiem. Dlatego wspominamy koncert grupy Mad Między innymi. Ale wrócimy do Brooklynu. O, właśnie. Wrócimy do Biohazardu i utwór Down for Life. z płyty, która po latach broni się w odróżnieniu od poprzedzającej ją Arban Discipline. Tutaj się zgodziliśmy, że poza anteną, że Arban się zestarzał niestety troszeczkę. A ta płyta? No, ciągle, ciągle, brzmi, ciągle brzmi. Tak, e, ciągle brzmi. E, Przypominamy się, że jedna rzecz odnośnie koncertu e, Biohazardu Hazardu i koncertu Madball, mhm. ponieważ mieliśmy szczęście widzieć w Bydgoszczy oba te zespoły jednego wieczoru. E, jeszcze dzielili scenę z Wisdom in Chains, to był kolejny... solidny koncert, trzeba to powiedzieć Tak, tak ehm, Przy okazji Już między koncertami udało nam się słapać Basistę, Matbola, Hoja, Roka I przypomnieliśmy się Że widzieliśmy się Rok, dwa lata wcześniej W hotelu pod Orłem Przez chwilę wydawał się Skonfundowany, ale przypomniał sobie Z wielką radością i głośnością dało Panie, się. Panie, Panie Hoja, śniadanie razem śniadanie. <głosy> tak, tak. Tak. Wtedy biorą taką kopę, ja <głosy> tak, tak. <głosy> coś ty wiesz, tak, coś Pamiętał te płatki śniadaniowe, które to były. <głosy> I y, akurat wtedy szykowali się, promowali y, płytę, która już teraz y, może kręcić się w naszych głośnikach y, o twarzaczach y, płytę Hardcore Leaves. Y, najnowszy album Mad Bola. I pamiętam, <głosy> kiedy rozmawialiśmy o tej nadchodzącej płycie, Hoja powiedział najpiękniejszą recenzję bądź yy, zaklęcie jakie usłyszałem w ogóle w muzyce, yy, zapowiadając płytę nadchodzącą, powiedział, że ma nadzieję, że będziemy z niej dumni. Nie, że będzie się podobała, nie, że polubimy, że będziemy dumni z tej płyty i z zespołu. I z... udało im się. Byliśmy dumni. Byłem świadkiem, czy wręcz też uczestnikiem tej rozmowy i potwierdzam, tak było. To było bardzo piękne, jak on to jak on to powiedział. To było Matt Ball. Przechodzimy do następnego koncertu? Przechodzimy. Nie możemy nie zauważyć pewnego festiwalu, który się odbywa od kilku lat na północy Polski, między Słupskiem a Ustką. Nazywa się Festiwal Legend Rocka, na który regularnie zjeżdżamy, prawda? Też oczywiście rodzinnie i no widzieliśmy tam wielu, wielu artystów znakomitych, nie ma co wyliczać, bo to rzeczywiście cała plejada. Wybraliśmy na razie przynajmniej z artystów, które widzieliśmy w Dolnej Charlotte dwa podmioty wykonawcze, że tak się wyrażę. Najpierw e, Artura Brauna, który nas mocno zaskoczył, bo e, no, legenda lat 60., e, przełomu 70., później troszeczkę zapomniany. Zagrał koncert znakomity, a jak wyszedł na e, bis z, płonącym, z płonącą właściwie jakąś konstrukcją na głowie, e, dwu-, metrowym ogniem, e, dosłownie tak to wyglądało. No wyglądało to niesamowicie. Oczywiście grał swój wielki przebój Fire. E, chyba podzielamy, że to był wyjątkowy tak, absolutnie tak. koncert. Wyjątkowy. Tak, jeden z y, mentorów, przodowników pracy, jeżeli chodzi o psychodelicznego roka, o roka progresywnego okazał się z bardzo, bardzo dobrej strony. Absolutnie tak i teraz za chwilę zagramy y, utwór właśnie Artura Brauna, y, właśnie pod tym Fire i zaraz potem y, jeden z ważniejszych utworów też mojego chyba, naszego życia, y, Waltzing grupy Trox, ale z tym utworem też wiąże się pewna opowieść, o czym po tym otworzę. A ja tak spojrzę właśnie w kalendarium w przyszłym roku yy, tej płycie The Crazy World of Arthur Brown pół wieku stuknie. Proszę bardzo. 68 rok. Proszę bardzo. Lecimy. tak w dłoń czyli gość rzeźni No, żeśmy się w czasie y, cofnęli. Tak, to parę lat. Y, znakomity ten utwór jest. Mam do niego wielką słabość, ileż on ma ognia w takiej swojej suchości pewnej. The Trox, Wild Thing wcześniej, y, Arthur Brown, y, Fire. A... Też utwór wypełniony ogniem. Tak, czyli mamy tutaj dużo ognia. Coś chyba chciałeś wspomnieć z Troxami? Tak, tak. Um, wieś niesie, że kiedy zespół The Trox zajechał na koncert do do Doliny Szarloty, gdzie odbywa się festiwal Legend Rocka, kiedy otworzyły się drzwiczki, wokalista formacji Rich Presley świętej pamięci niestety dzisiaj już obuś tak. nas, wówczas jeszcze dopalając papieroska, rozejrzał się lekko zaspanym wzrokiem po okolicy. To ja mam tu grać? <grym> <grym> no, na odwrót uważaj. I podsumował to właśnie tym, że w tym miejscu żyje rock and roll. A z kolei, yy, co do cytatów odnośnie Doliny Szarloty, yy, z kolei Arthur Brown też wypowiedział się w ciekawy sposób yy, na temat Doliny Szarloty. Otóż stwierdził, że jeżeli kiedyś przyjdzie mu umrzeć, to chciałby, żeby jego prochy zostały rozsypane właśnie w Dolinie Szarloty, więc... Chyba mówimy o magicznym miejscu Orkendrola. Jest to magiczne miejsce. A co, skoro, e, pozu, teraz się troszkę e, wyciągnę, e, pamiętam, e, chyba nawet w miarę udaną próbę teleportacji m, przy okazji koncertu The Trox. Tak, tak, tak. Naprawdę, teleportacja Magia się próba. objawiła i też w ten sposób. Em, po już właściwym, głównym secie występu The Trox no, udaliśmy się do em, barku, em, czekając cały czas na y, bisy. Y, no i statu tu się trochę rozdzieliliśmy. Utraciliśmy kontakt wzrokowy, ale dzięki delikatności głosu mojego taty, delikatności emisji, oh, oh, oh. był cały czas y, kontakt y, słuchowy. I chwilę nam się, z, chwilę nam zajęło y, o, odnajdywanie się. W końcu ponad tłumem, poprzez tłum usłyszałem zawołanie Dawid! Zaraz grają Wild Thing! Yy, część barowa od yy, części yy, Od widowni dzieli jakieś powiedzmy minuta, dwie minuty drogi. No dobra, z, z, no, z, ze 100 metrów trzeba biec pod górkę, między, ta, taka za, jest to gezawijaz. Jest Jak się okazało, nie marnowaliśmy czasu na bieganie, po prostu znaleźliśmy się, w jednym momencie byliśmy w barku, błyskawicznie znaleźliśmy się już na ławeczkach. 8 Bolt. Nie miał się. Z, mogę, nie miał się. Nie miał się nas. Rzeczywiście to była udana próba teleportacji. Dzięki. Y, I to sprowokowała nas grupa Detrox, żeby jednak nie uciekła ani jedna nuta z White Thing. I rzeczywiście, w momencie, kiedy dotarliśmy na widownię, zabrzmiał ten wspaniały riff. Y, to w sobie nie Charlotty. Doliny y, Wspomnienie z następnego koncertu. Myślę sobie, że troszeczkę y, y, pójdziemy latami czyli troszeczkę nowsza, młodsza muzyka e, przypomniał nam się koncert e, z warszawskiego klubu Stodoła, grupy Ministry e, koncert był znakomity ale pamiętasz o jednym z elemencie scenografii szczególnym takim nieznanym szczerze mówiąc na polskich scenach tak, wujek Al, Al Jurgensen lider tej słynnej industrii metalowej formacji e, ma bardzo specyficzny imidż. Kojarzymy ten kapelusz kowbojski, skórzane płaszcze, yy, jakieś dziwne okularki. Yy. Nie inaczej było także w Stodole, kiedy cała scena była yy, podyktowana temu jakiemuś psychotycznemu, paranoicznemu, yy, tej paranoicznej otoczce, jaka towarzyszy zespołowi ministri, I to, o czym tata wspominał, <śmiech> do czego tata dąży, to... Yy, Część scenografii, która nas poraziła Czyli siatka Która odgradzała No właśnie, no kogo właśnie. od kogo Bo są, są dwie szkoły Siatka powiedzmy dzieliła przestrzeń Między widownią a sceną I teraz są dwie szkoły Czy oni się odgrodzili od nas Bo się bali nas Czy też w trosce o nas Żeby nam nie skoczyć Do gardła z tej sceny bo, że Postawili siatkę Nie zmienia to faktu, że robiło to wrażenie porażające tak, tak. Ja też pamiętam do teraz mam te flashbacki, to spojrzenie w wyobraźni. E, Imis, właśnie Ala, który stał trochę z przodu względem całego zespołu, nawet nawet jak na lidera przystało. E, miał ruchowy, ruchomy statyw do mikrofonu, ale najważniejsze było to, że był podświetlony od dołu jadowicie zielonym światłem. Przez cały koncert był oświetlony tym światem i ten kolor. Cały czas mi tkwi w pamięci Wyglądało to nieziemsko, a brzmiało mniej więcej tak No tak, yy, powiem tak, z pewnej świeckiej tradycji musi stać się za dość. Spróbujemy jeszcze.. I raz. chochlik jakiś się tutaj da, pojawił. Chochlik kompaktowy, spróbujemy raz jeszcze. Przejdziemy przez. Czyli widać, że nie tylko nas wystraszył, ale Jurgensen, ale też elektronika w studiu. tak, Jurgensen wystraszył elektronikę. Ach, z tymi ministrami, tak. Ministrantami. <laughs> no tak. A jednak, coś się A jednak w tym samym miejscu, w tym samym miejscu przestraszył się, przestraszył się Jurgensena. Także... Czyli strajk, ale no to, to musimy uszanować, że Jurgensen nie chce pojawić się w naszej audycji. No to trudno, mówimy mu dziękujemy i przechodzimy. Z za za uszy nikogo wyciągać nie będziemy. Dokładnie tak. Mamy, mamy innych znakomitych wykonawców, którzy za chwilę. A wybraliśmy zespół, trio walijskie. Tak, mieliśmy kwartet angielski, mieliśmy. Trio, y, trio amerykańskie. To jeszcze kolejna wariacja na ten temat, czyli trio walijskie. Y, no, nazwa tego zespołu zawsze mi się obijała. Tata wymienia ten zespół jako najważniejszy. Jak pada tak. nazwa Black Sabbath, to za chwilę musi paść nazwa... bardziej. Bez Black Sabbath y, y, nie, nie może y, nie być bardziej, bardziej kapela, którą niezwykle szanuję, którą widziałem y, kilka razy na koncertach. Za każdym razem byłem zbudowany... E, widziałem po raz pierwszy ich, te, ich słynną trasę bodaj w 80 czy w 81 ro, roku to już było 100 lat temu prawie <grym> bardzo piękny koncert ostry, fantastyczny e, my byliśmy na, na warszawskich koncertach i co jest ważne bo sa, samo bardziej, że jest kapelą wielką że świetnie grają to jest jakby oczywiste i jest bardzo taką pozytywną natomiast mieliśmy po koncercie okazję e, troszeczkę Odbyć małe gadu-gadu z. Tak. Wielką radością było spotkać, poznać i porozmawiać z, z śpiewającym basistą e, zespołu Badzi, z Barkiem Szylejem, liderem Zzału, <załużycielem>, niezmiennym. z kompozytorem. Tak, tak, tak. Od lat m, chyba jedyna osoba niezmienna w spacie mm -hmm. Badzi, prawda? Mm -hmm. No tak, i, i było w tym coś ujmującego. Zawsze jest, wiesz, jak to pokaz, po, poznaje się osoby y, znane, y, gdzieś tam gwiazdy, jest taki lęk, jak zareaguje, czy, czy można zrobić, nie wiem, zdjęcie, możemy porozmawiać. Był tak przyjazny, był tak przyjacielski, był tak otwarty, y, był, y, był kumplem. Ja czułem się y, w jego towarzystwie tak, jakbyśmy się y, już od pewnego czasu znali. Grupa Badzi, Jedna absolutnie z najważniejszych kapel yy, i naszej rodziny, bo cały czas to podnosimy. Rodzinność, yy, koncertowania, no i moje osobiście. Możemy zagrać, bardziej, Jak sądzisz? Yy, no tak, tylko yy, bo umknęło mi, którą taśmę profesjonalną z podkładem? taśma profesjonalna. <grymka> oczywiście, biedynka. profesjonalna, tak. No dobrze, no to yy, lecimy. Bardziej to jest nagranie, które pochodzi z takiej yy, płyty składankowej. Definitive Anthology and Extensive of Fumbling. Tak jest. Nagranie oryginalnie pochodzące z debiutu Badzi, z płyty Badzi winczyło o tym, że y, krążek rok 1971, chociaż sam utwór zapewne jest starszy. Ale brzmi ciągle cudownie i świetnie się tego słucha. E, Badzi, e, Bark Shiley, e, kilka lat temu wokalista, basista tej formacji, warto to powiedzieć, przyszedł w Polsce, kiedy przyjechał na trasę ciężką operację, lekarze polscy Polsce właściwie uratowali mu życie co podnosi i wielokrotnie dziękował polskim chirurgom za uratowanie mu życia. Życzymy mu zdrowia i niech tam jeszcze nam trochę pogra. Bark Shilley z Bagi. Następne wspomnienie koncertowe, następny wykonawca. E, pierwsze spotkanie, najpierw... E, ja się spotkałem z tym zespołem sam, najpierw. E, jakiś czas temu e, będąc w Londynie e, zobaczyłem, że jest taka karteczka na klubie legendarnym klubie Marke, bo mać, bądź Marki niepotrzebne skreślić, są dwie szkoły. W każdym razie legendarny klub, ten klub, gdzie grali wszyscy te, i, marki. te, te marki, tam grali wszyscy i Blues Breakers, i właśnie Majal, i Cream, i Łuśbones, i Rajek, i Pim, wszyscy grali w tym klubie. E, kiedy miałem okazję znaleźć się w Londynie, natychmiast do, do tego klubu pobiegłem i okazuje się, że akurat gra grupa Saxon. Nabyłem więc bilet, e, wszedłem na koncert i to było przeżycie e, jedyne w swoim rodzaju. Klubik nie jest duży, tego klubu już nie ma niestety. Nie, Dawid, byliśmy tam niedawno i, i niestety tego klubu nie ma. E, ja jeszcze się załapałem e, i, i pamiętam z tego koncertu te chwilę, Piękna, którą słyszałam ze sceny, i ten huk potężny, potęgę rock'n'roll'a. Byłem w takiej skór, skórzanej kurtce brązowej, pamiętam, był huk tak potężny, że mi latała ta kurtka, odbijała się od ciała i było mi z tym dobrze. Jakiś czas później grupa Sakson przyjeżdża do Polski i widzimy ją znowu, gdzie? Eee, początek naszej naszej rodzinnej znajomości już z Saksonem, to z kolei, dobrze pamiętam, był festiwal Legend Rocka, który no już pojawił się w dzisiejszej audycji. Wracamy do tego festiwalu Legend Rocka, co już, bo zasługuje ta impreza z, z, na wspomnianie. Stały punkt programu, jeżeli tak chodzi jest. o wasze wakacyjne w tak, wybrały. Tak, tak, tak. tak nasza tradycja rodzinna. Tak. Jedna z odsłon tej tradycji opiewała na koncert właśnie Sakson w Dolinie Szarlotty. I pamiętamy, jak wyszli, zagrali fenomenalny koncert. Po prostu wbili nas w ziemię, ale zruszył nas, kiedy w przerwie koncertu, w pewnym momencie między utworami, wokalista formacji Beef Ford z rozbrającą szczerością i pokorą powiedział, przeprosił nas, jeżeli mogą być trochę nie w formie, bo mają potężnego jetlega, bo właśnie przyjechali, przylecieli bezpośrednio z Japonii, więc jeżeli coś tam nie dociągają, to bardzo przepraszam, ale mogą być trochę zmęczeni. Więc Aha, tak. mała rada dla. Y, przyszłych, y, próbujących y, siły w y, muzyce rockowej. Częściej latajcie na linii Japonia-Polska. <śmiech> tak, to zmęczenie dało fenomenalny efekt i ten koncert był i nie zaryzykuję jeden z najlepszych koncertów rockowych jakie tak. w ogóle widzieliśmy Zresz, Zresztą Biff w ogóle, jeżeli chodzi, jeżeli tak patrzymy Pod kątem metrykalnym To jest, że tak powiem, z najbardziej żywotnych Tych Absolutnie wokalistów tak, tak. Wokalistów 50+, tak? Zdecydowanie tak, mieliśmy też okazję później Bo już byli już kilka razy do tamtego Od Dunień Szarloty Kilka razy w, w Polsce I byliśmy na kilku koncertach Jeden został nam w pamięci Po par, bardzo specyficznym wydarzeniu to było w progresji. To było w progresji, tak. Kiedy już zagrali, co mieli zagrać? Tak się przynajmniej wydawało. I Już widać, że schodzą ze sceny, już się zbierają. I tłum, tumult tłumu nagle zaczął nabierać jakichś konkretnych słów. Broken Heroes, Broken Heroes. I coraz głośniej tak. wyszło, że jest to... Uzwór Broken Heroes, no, <laughs> legendarna ballada. Tym, tym utworem właściwie poznaliśmy Saxon, jak Krzysztof Szewczyk. No tak, to tam, tam do tego tamte numeru. czasy. Sam to się jest. w ogóle w Saxon tak. w Polsce. Ale tego utworu już nie grali od lat, tak, to jest tak. ważne, nie grali. A my... broken heroes, broken I, heroes. Y, wyszedł naprawdę absolutnie y, zadziwiony. To mówili serio? To... serio? Chcecie tego usłyszeć? <laughs> i tak, tak przemówił. Naprawdę chcecie? You're, you're, broken, broken, heroes? you're broken heroes? I... Y, y, o tym, jakim to dla całego zespołu było szokiem, yy, że to nie było planowane, You're crazy niech świadczy bastards. to, że zaczęli grać i dokładnie basista wbiegł na scenę i jeszcze podłączał instrument, kiedy reszta zespołu już grała Broken Heroes. Więc to na pewno było poza programem. Także to też świadczy dobrze tym zespole, że reaguje na publiczność, reaguje na, na rokowe nuty. Yy, ktoś spotkał ich chyba... Yy, tak, no, tak, spotyka, że się, wie, tak, tak. Yy, najświeższe datowanie koncertów z Saxon to jeszcze z 2016, czyli całkiem świeżutko mieliśmy Listopadze, okazję widzieć. W listopadzie byli. Lista tak, mowa, tak, czyli bardzo, bardzo świeżynka. Czyli świeżynka. tak. Yy, miałem niezwykłą przyjemność yy, podczas... Yy, Przerwy w pracy to bardzo fajna rzecz. Można sobie wyjść, pospacerować. I nie myśleć o pracy. Nie myśleć o pracy, a nawet można spotkać gwiazdy heavy metalu spacerujące sobie po jednym z warszawskich centrów handlowych. Udało mi się nakłonić do rozmowy, do zdjęcia. Bardzo mili dżentelmeni, bo trafiłem na wokalistę i na gitarzystę z zespołu Saxon. Żadnego problemu nie mieli. Zresztą nawet oni bardziej nawiązywali rozmowę. Byli bardzo ciekawi, czy się wybieram na koncert. No, nie mogłem odpowiedzieć inaczej niż oczywiście, że widzimy się w progresji. No myślę, że takie spotkanie z fanami yy, naładowało ich pozytywnie, ponieważ to był kolejny fenomenalny koncert w wykonaniu tego zespołu. Dlatego teraz zagra zespół... Saxon. Tak jest. To będzie z albumu... Call to Arms. No to lecimy.